Cześć moi drodzy, jak się macie? Co u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko u was jest w porządku i wszystko układa się po waszej myśli Oczywiście każdy z nas ma swoje problemy, które musimy rozwiązywać Takie jest życie Wciąż wszystko się zmienia, nic nie jest takie samo Czasami nam się to podoba, a czasami nie w każdym razie ja bardzo się cieszę, że zmienia się wasza umiejętność porozumiewania po polsku. Dostaję od was wiadomości, sygnały, a nawet nagrania, w których mówicie o swoich postępach. To są dla mnie wspaniałe wiadomości. Wiadomości, na które czekam zawsze z niecierpliwością. Bardzo mi miło dostawać od was wiadomości Właśnie o waszych postępach Już za moment Posłuchamy nagrania od Briana Z dalekiej Australii Jeszcze tylko Zanim na dobre Rozpoczniemy podcast Pozwólcie, że przedstawię się Wszystkim słuchaczom Którzy właśnie dziś Po raz pierwszy Słuchają mojego podcastu Kochani Witam was bardzo serdecznie Zapraszam do nauki języka polskiego Ja mam na imię Piotr Mieszkam w Warszawie Od urodzenia mówię po polsku No, może nie od samego urodzenia Pamiętam, że miałem ponad rok Przez ponad rok nic nie mówiłem I miałem ponad rok, gdy wypowiedziałem pierwsze słowo Mama to było dość dawno temu, początki nie były łatwe, ale potem już było coraz łatwiej. Po ponad 50 latach osiągnąłem już poziom, który pozwala mi robić dla Was podcasty po polsku i dlatego teraz chcę pomóc Wam nauczyć się tego pięknego języka. Zatem jeżeli chcecie nauczyć się polskiego, to jesteście na... Dobrej drodze, pamiętajcie tylko, żeby nie koncentrować się na gramatyce, żeby regularnie słuchać i czytać. Mówiąc regularnie, mam na myśli codziennie. Regularnie to może być również raz na miesiąc, ale wtedy nauka zajmie o wiele więcej czasu. Chodzi mi raczej o słuchanie i czytanie regularnie i często. Czyli codziennie. I już po 50 latach będziecie mówili doskonale po polsku. Żartuję, to tylko mi tak długo zajęło. Mam od was dowody nagrania, że wy uczycie się o wiele szybciej. Na przykład Brian, o którym już mówiłem. Brian przez rok zrobił wielkie postępy. Kiedyś już słuchaliśmy nagrania od Briana i teraz mam jego nowe, świeże nagranie. Zdecydowanie widać różnicę, a raczej słychać różnicę. Zresztą sami posłuchajcie. Oto nagranie od Briana z dalekiej Australii. Dzień dobry Piotr. Nazywam się Brian Johnston. Ostatecznie ukończyłem twoje cudowny program czysta sześćdziesiąt pięczny historii. Są so węło, na węło ponad. Dwanaście miesiące. Bez po prostu najlepszy kurs dla ludzi z do nauki język polskiego. Chociaż jestem po wolnej uszy, mam końcu odwagę, pewność mówi po polsku. W tym roku Będę kontynuowała kurs WIP i do końca 2019 rok. Moim celem jest mówić po polsku tak dobrze. Jak wyszysz twoje studentów, gdyż robisz tak fantyczne nagranie. Dziękuję bardzo za twoje super wysyć i motywację. Jesteś inspiracja dla nas wszystkich. Wysoko są najlepsze od Briana. Brian Johnson, Adelaide, Australia. Dziękuję, Piotr. Do pa, pa. Wielkie dzięki, Brian. Doskonała robota. Wcale mi się nie wydaje, że mówisz powoli. Ja też mówię powoli i prawdę mówiąc robię to specjalnie, bo wtedy mam więcej czasu na myślenie, na przemyślenie tego, co chcę powiedzieć. Ludzie, którzy mówią bardzo, bardzo szybko, czasami nie do końca mają wszystko przemyślane i potem żałują tego, co powiedzieli. Świetnie, Brian, bardzo dobrze mówisz. Na pewno bez problemu możesz już porozumiewać się w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem ci pomóc. Dziękuję bardzo za nagranie. Naprawdę sprawiłeś mi wielką przyjemność Kochani, ja się niezwykle cieszę Że tak wielu z Was mam przyjemność poznać Może nie osobiście Ale przynajmniej z naszej grupy na Facebooku, z e-maili Wiele osób jest niezwykle utalentowanych W tle słyszycie teraz muzykę, którą przysłał mi Ken Zdani Ale muzyka to nie wszystko Na koniec audycji posłuchamy również Piosenki, którą zaśpiewa Ken Poczekajcie, zapraszam was Na koniec programu Dziś mamy program Trochę artystyczny Mam nadzieję, że wam się spodoba mm, Tak jak powiedziałem Na koniec piosenka od Kena Ale najpierw opowiadanie O czarnym kocie jeśli jesteście użytkownikami klubu VIP, to może się zdziwicie, bo być może już słuchaliście opowiadania Czarny Kot, Edgara, Alana, Poł. Jeśli nie, to oczywiście możecie to zrobić w każdym momencie. Teraz chcę wam opowiedzieć tę historię jeszcze raz, ale trochę z innego punktu widzenia. Trochę inaczej. Dlaczego? Warto jest słuchać jakiejś historii albo słuchać Na jakiś temat Właśnie z różnych punktów widzenia To bardzo dobry sposób Na naukę języka Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy więcej rozumieć Uczymy się nowych słów Nowych wyrażeń W naturalny sposób Słyszymy to samo Opowiedziane w różny sposób Jeśli... Hmm, czegoś nie bardzo rozumiemy w jednej wersji to być może zrozumiemy to w innej wersji hmm, może to będzie lepiej zrozumiane jeśli opowiemy to z innej strony dodatkowo wiele słów powtarza się co oczywiście pozwala nam hmm, łatwiej je zapamiętać jest ta sama historia zatem część słów Kluczowych na pewno się powtórzy Właśnie dlatego warto uczyć się w ten sposób Oczywiście najlepiej jest używać materiałów Które nas interesują Jeśli ktoś lubi gotować Lubi słuchać jak zrobić ciasto Albo jakieś mięso To oglądając filmiki o gotowaniu Właśnie szybko zacznie uczyć się nowych słów i wyrażeń, prawda? W każdym przepisie powtarzają się Podobne zwroty Weź świeżą marchew Obierz ją i włóż do garnka Z wodą hmm? Na przykład Jeśli ktoś lubi sport Może oglądać filmiki właśnie Na ten temat Myślę, że rozumiecie O co mi chodzi Jeśli słuchamy, czytamy Przez jakiś czas na jeden temat To szybko się uczymy bo często powtarzają się pewne słowa i wyrażenia, które są charakterystyczne dla danego tematu. A jak na pewno wiecie, powtarzanie jest matką wiedzy. Dlatego dziś jeszcze raz opowiem Wam opowiadanie Czarny kot. Możecie posłuchać tego opowiadania, posłuchać również moich wyjaśnień Dla tych, którzy nie wiedzą, w klubie VIP jest taka sekcja z książkami Gdzie czytam wam książkę, na przykład opowiadanie Czarny Kot Ale nie tylko czytam, ale staram się wyjaśnić każde zdanie Staram się opowiedzieć innymi słowami Co znaczą trudniejsze słowa, trudniejsze Wyrażenia Zachęcam was, spróbujcie jak to działa Dla mnie działa to doskonale Myślę, że i wam to pomoże A teraz, teraz chcę opowiedzieć mm, Wam to opowiadanie jeszcze raz Ale nie będę go czytał dosłownie mm, Nie będę go czytał tak jak napisał je Edgar Allan Poe, tylko opowiem je w skrócie. Mam nadzieję, że to będzie przyjemny sposób na naukę języka polskiego. Ok, w takim razie możemy zaczynać. Czarny kot. Jestem pewien, że nie uwierzycie w to, co Wam za moment opowiem Jednak wszystko Wszystko, co Za chwilę usłyszycie Jest prawdą To wszystko jest tak samo prawdziwe jak to że teraz siedzę w celi i czekam na wyrok śmierci to jest moja ostatnia noc rano odbędzie się egzekucja od dziecka byłem bardzo uczuciowy Byłem niezwykle wrażliwy, kochałem zwierzęta Byłem bardzo młody, gdy ożeniłem się Z bardzo piękną kobietą Byłem bardzo szczęśliwy Bo ona też była bardzo wrażliwą osobą Tak jak ja kochała zwierzęta Mieliśmy w domu kolorowe rybki w akwarium Pamiętam jak kiedyś Przyniosła małego ptaka Mieliśmy nawet małpkę, psa i kota. Wielkiego, czarnego kota. Nazwaliśmy go Pluton, tak jak nazywał się grecki Bóg podziemnego świata. Pluton był moim przyjacielem, tylko ja dawałem mu jeść Jadł tylko z moich rąk Wszędzie chodziliśmy razem Wszystko było wspaniałe, aż Pewnego dnia Wstąpił we mnie demon Który przejął nade mną kontrolę Bo czym jest Jeśli nie demonem alkohol mój charakter zmienił się diametralnie. Stałem się samolubny, nieczuły, brutalny. Źle traktowałem zwierzęta, a nawet podnosiłem rękę na moją biedną żonę. Moje szaleństwo wzmagało się. Pewnej nocy wróciłem do domu po długiej wycieczce po barach. Byłem kompletnie pijany. Ledwo trzymałem się na nogach. Właściwie to nie wiedziałem, co robię. Pluton podszedł do mnie. Złapałem go za szyję. W drugim ręku trzymałem duży nóż. Nie wiem, co wtedy myślałem. Jednym ruchem wydłubałem mu oko. Oczywiście. Byłem przerażony. Byłem przerażony, gdy później kot patrzył na mnie swoim jednym okiem. Potem już poszło wszystko bardzo szybko. Pewnego ranka moja żona jeszcze spała. Złapałem czarnego kota i powiesiłem go. Dlaczego to zrobiłem? Dlaczego go powiesiłem? Żeby potępić mnie. Zabiłem go, bo nie dał mi żadnego powodu, żeby go zabić. Wciąż mnie kochał. W swoim szaleństwie zacząłem szukać innego kota, który zastąpi Plutona. Nowy kot mógłby zrekompensować moją zbrodnię. Pozbyłbym się swojego szaleństwa. Wszedłem do jednego z barów w okolicy, Zobaczyłem tam. Coś ciemnego. Coś ciemnego poruszało się pod ścianą. To był czarny kot. Duży, czarny kot. Był bardzo podobny do Plutona. Zabrałem go do domu. Rano przy świetle zobaczyłem coś, czego zupełnie się nie spodziewałem. Kot nie miał jednego oka. Tak samo jak Pluton. W tym samym momencie znienawidziłem go Kot podchodził do mnie i oci ocierał się o moje nogi Chciał się łasić Lubił mnie, ale ja nie mogłem tego znieść Przypominał mi zbrodnię, którą popełniłem Bałem się go Naprawdę bałem się go Przerażał mnie Pewnego ranka Przeszedł przede mną tak mnie wtedy przestraszył, że prawie stłukłem szklankę. Dlatego zachowałem się jak szalony. Bez chwili namysłu wziąłem tasak do ręki. Zupełnie wtedy zapomniałem o strachu. Podniosłem tasak do góry i chciałem rozbić kotu czaszkę, ale moja żona stanęła wtedy między kotem a mną. Byłem wściekły, moja ręka nie zatrzymała się i zabiłem swoją żonę. Rozbiłem jej czaszkę Tasakiem Myślicie, że Miałem wyrzuty sumienia? Nie, żadnych wyrzutów sumienia Jedyne, co mnie martwiło To to, że kot gdzieś uciekł Nie byłem już sobą Byłem kimś zupełnie innym w piwnicy mieliśmy taką wnękę, która była zakryta drewnem. Pomyślałem, że wystarczy wyjąć drewno, włożyć ciało żony do wnęki i potem wszystko zamurować. Wszystko będzie wyglądało tak jak dawniej. Na pewno nikt się nie zorientuje. Tak też zrobiłem. Włożyłem ciało mojej biednej żony do wnęki... To była jedyna kobieta, którą kochałem. Potem zamurowałem wszystko cegłami. W końcu przyszedł czas odnaleźć kota i ostatecznie z nim skończyć. Jednak nie mogłem nigdzie go znaleźć. Widocznie przestraszył się mojej furii i uciekł gdzieś daleko. Przynajmniej go już nie było. Policja przychodziła do mnie kilka razy. Czwartego dnia... Po tej zbrodni znowu przyszli. Mieli zamiar spisać już końcowe wnioski. Coś podejrzewali, ale nie mieli dowodów. Nikt nie domyślał się, że to ja zabiłem żonę. Poszliśmy razem do piwnicy. Od początku zaczęli wszystko oglądać. Wyjmowali rzeczy, sprawdzali wszystko, Wiecie, wiecie jak to zwykle policja ma w zwyczaju Jednak nic nie znaleźli i już szli do góry po schodach Gdy dostałem, można powiedzieć, ataku histerii Panowie już wychodzą? Popatrzcie najpierw na ściany, zobaczcie jakie solidne Zachowałem się jak szalony Nie wiedziałem co robię nie wiedziałem, co za głupoty wygaduje. W końcu wziąłem do ręki laskę. Patrzcie, jakie solidne ściany. Trzy razy uderzyłem mocno w ścianę. Dokładnie w miejsce, gdzie było zamurowane ciało mojej żony. W tym momencie wszyscy usłyszeliśmy dźwięk, który... Wydaje się, że pochodził z piekła. Miau! Policjanci, którzy byli już w połowie schodów, stanęli przerażeni. Kilka minut później ściana, którą zbudowałem, została rozbita. Wewnątrz było ciało mojej żony. To było przerażające. Na jej głowie siedział czarny kot. Nieświadomie zamurowałem to monstrum razem z żoną. A on teraz mnie zdradził. Mam nadzieję, że lubicie te historie. Ja wiem, wiem, że historia jest okrutna i krwawa, ale mi bardzo się podoba. Po prostu lubię takie historie, lubię słuchać. Takich historii i wiedzieć, że to jest fikcja, że to wszystko jest tylko żart, że to jest wymyślone, że to nie stało się naprawdę. Mam nadzieję, że i wy lubicie podobne historie, że i wam się podobało i że nie było zbyt przerażająco i dobrze się bawiliście. Edgar Allan Poe był prekursorem opowiadań, w których było widać różne stany psychiczne bohaterów. To właśnie bardzo mi się podoba. Lubię e, trochę psychologię. Lubię znać, m, wiedzieć, dlaczego ludzie zachowują się w ten sposób, a nie inny. Okej, okay, tak jak mówiłem, to jeszcze nie koniec naszej audycji. To było opowiadanie o czarnym kocie, ale przecież obiecałem wam piosenkę od Kena. Pozwólcie, że opowiem trochę, kto jest autorem tej piosenki. Piosenka nosi tytuł Pod y, Twoim Oknem. Słowa napisał Jeremi Przybora, a muzykę Jerzy Wasowski. Musicie wiedzieć, że panowie Przybora i Wasowski Stworzyli bardzo dużo piosenek, byli autorami kabaretu starszych panów. To była audycja w telewizji, to było dość dawno, bo w latach 60. zeszłego stulecia. W tamtych czasach słowa, słowa piosenek były prawdziwymi wierszami, to była prawdziwa sztuka. Dziś wystarczy połączyć kilka rzeczowników, przybiotników i już tekst jest gotowy. Ja cię kocham, a ty mnie odpychasz, nie mogę bez ciebie żyć. Takie są mniej więcej teraz teksty piosenek. Myślę, że teraz tak samo jak muzyka, nie wiem, teksty powstają w komputerach, są chyba jakieś algorytmy do pisania piosenek. Wrzuca się kilka słów i algorytm pisze słowa piosenki. Kiedyś tak nie było, bo nie było komputerów I utalentowani ludzie musieli pisać sami piosenki Używając swojej głowy i swojego talentu Przeczytam teraz tekst tej piosenki I postaram się wyjaśnić wam słowa, których możecie nie znać Które być może są wam nieznane Pod twoim oknem co nocy stoję Przybłęda z dzielnic sytych burżuła Dokoła szumi swym niepokojem Twoja dzielnica, dzielnica zła Przybłęda to jest człowiek lub zwierzę, które błąka się po okolicach, nie ma domu i szuka miejsca dla siebie, szuka jedzenia. I w piosence jest mowa o przybłędzie Z sytych dzielnic burżua Syty to znaczy najedzony Tutaj w piosence może to znaczyć bogaty Przybłęda z bogatych dzielnic mieszczańskich Pod twoim oknem blade rumianki Gwiazdki strącone w lamentach ros A w twoim oknie na tle firanki Widzę twój profil I mój zły los Blade rumianki To są blade, białe kwiatki Rumianki to rodzaj kwiatków z rumianków robi się herbatę Rumiankową I dalej tekst jest taki Pod twoim oknem Krążą oprychy Pod twoim oknem Pijacy klną Więc ty nie słyszysz Kancony cichej, co jest szkatułką z miłością mą Oprychy, oprychy krążą pod oknem Oprychy to są źli ludzie, bandyci można powiedzieć Dalej tekst mówi tak, że pod twoim oknem pijacy klną Klnąć to znaczy używać brzydkich słów Oprychy klną i ty nie słyszysz kancony. Cichej, kancony, czyli piosenki. A, a, autor użył tutaj włoskiego słowa. E, czyli tam są różni bandyci, którzy piją alkohol i, mm, i klną. O, mówią brzydkie wyrazy. Okay? I dalej e, autor mówi e, co jest szkatułką Z miłością mą Szkatułka to takie małe pudełeczko Najczęściej ładnie zdobione I kobiety na przykład w szkatułce Trzymają swoją biżuterię Pod twoim oknem Gościa pod pachę Prowadzi dziwka na zmięty koc Nad twoim oknem Księżyca Majher którym mi grozi przedmiejska noc Gościa pod pachę prowadzi dziwka na zmięty koc Pod pachę, czyli pod rękę Facet idzie z dziwką pod rękę na zmięty koc Zmięty to znaczy pomarszczony, nierówny, nieuprasowany nie Nierówny koc Mężczyzna idzie z kobietą, z dziwką Dziwka to kobieta, której się płaci za seks Idzie z tą kobietą na koc Dalej jest słowo Majher Którego na pewno nie znacie Majher to jest duży nóż Duży zakrzywiony nóż To słowo pochodzi ze slangu Oznacza właśnie Duży zakrzywiony nóż Używany do walki Na noże Księżyca Majher Czyli księżyc przypomina Taki duży nóż ok? Księżyca Majher którym grozi mi noc Na twoim oknie cień Twój lirycznie z drugim Spleciony w miłosny fresk A ja tu stoję, a ja nie krzyczę I tylko za mnie gdzieś wyje pies Cień twój lirycznie z drugim Spleciony w miłosny fresk Czyli osoba, facet, który stoi pod oknem tej dziewczyny Widzi jej cień, widzi, że ona stoi z kimś innym Z innym facetem i ściska się z nim Może nawet całuje okay? Dlatego on czuje, że w nim w środku wyje pies Myślę, że rozumiecie o co chodzi On jest zazdrosny Jest mu źle, gdy widzi kobietę, która mu się podoba I ona jest z innym facetem pod Twoim oknem, nożem dostanę i wcale serca nie będę krył, a potem potknie się o mnie ranek i facet, który u Ciebie był. Serca nie będę krył. nie. Pod Twoim oknem, nożem dostanę i wcale serca nie będę krył, a potem potknie się o mnie ranek i facet, który u Ciebie był. Serca nie będę krył, nie będę chował, nie będę uciekał przed nożem. O to tu chodzi. I na koniec słowa. A potem potknie się o mnie facet, który u Ciebie był. Jeśli coś leży na ulicy i tego nie widzimy, to możemy się właśnie o to potknąć i nawet przewrócić. Myślę, że teraz lepiej już zrozumiecie słowa tej piosenki Zatem jesteśmy gotowi, żeby posłuchać jej w wykonaniu Kena Pod twoim oknem piosenka Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w wykonaniu Kena z Danii Bożła Dokoła szumi Swym niepokojem Twoja dzielnica Dzielnica zła po twoim oknem Chodzą oprychy twoim oknem Pijace klno, Więc ty nie słyszysz Kancone cichy Lichy szkatówki Z miłością Po twoim oknem Białe rumianki Jażdki strącony w flamentach raz, a twoim oknie na tle firanki, widzę twój profil i mój zły los. po twoim oknem gościa podpachy Prowadzi dziwka na zmięty koc na twoim oknem księżyca Majcher Którym mi grozi przedmiejska noc Na twoim oknie cień twój lirycznie z drugim złączony w miłośnie fresk, a ja tu stoję, a ja niech się li tylko za mnie, gdzieś wyje pies po Twoim oknem nożem dostanę. I wcale serca nie będę krył. A potem potkniesz się, — O mnie, I facet, który u ciebie był. A potem potkniesz się, — O mnie, tej faće, o u ciebie Dziękuję bardzo serdecznie, piękne wykonanie, bardzo mi się podoba. Ken, świetnie to zrobiłeś. Muszę przyznać, że podoba mi się muzyka, aranżacja, nawet bardziej niż inne wykonania. Jeśli macie chęć, to poszukajcie na YouTube innych wykonań tej piosenki i sami wybierzcie swoją ulubioną wersję. Wielu z moich słuchaczy jest bardzo utalentowanych. Na przykład ciągle wykorzystuję muzykę, którą przysłał mi kiedyś Endy. Zawsze na początku podcastu słyszycie muzykę wykonywaną przez Endiego. A teraz mogliście posłuchać piosenki wykonanej przez Kenna. Kiedyś już słyszeliśmy inne piosenki, na przykład od Meltem i przepraszam, jeszcze od kogoś, ale już nie pamiętam niestety od kogo. W każdym razie bardzo dziękuję za piosenki, bardzo to doceniam, bo sam nie potrafię ani grać, ani śpiewać. Niestety takiego talentu nie mam, a bardzo, bardzo bym chciał grać na jakimś instrumencie, na gitarze na przykład. Granie na instrumencie wydaje mi się bardzo trudne. Nie mam zielonego pojęcia jak można się tego nauczyć. Na pewno nie jest to takie łatwe Jak nauka języka polskiego Kochani, dzięki wielkie za wszystko Cieszę się, że mogę przygotowywać dla was podcasty Cieszę się, że w zasadzie to wspólnie je przygotowujemy Dziękuję za wasze nagrania Przysyłajcie ich więcej Dziękuję za listy, informacje Dziękuję za to, że jesteście Bez was to wszystko nie miałoby sensu, po prostu. Trzymajcie się zdrowo, ściskam wszystkich. To tyle na dziś. Do usłyszenia następnym razem, pa. pa. To był podcast Real Polish. Bo więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.